Jak strzelanie do tłumu ruch to też ruch Oglądany z ukrycia Aby zmieniać świat Nie potrzeba rozumieć o nazwie Bez Cenzury podcast nagrywany głównie w Gdańsku, głównie gdyż pewnie zdarzy się tak, że będzie nagrywany gdzieś wyjazdowo w różnych fajnych miejscach Polski, a może i nawet świata dlaczego taka nazwa, dlaczego Bez Cenzury po pierwsze nie miałem pomysłu na jakąś taką wyszukaną nazwę więc taką prostą nazwę sobie przyjąłem bez cenzury dlatego, że pokrywa się jakby sprawną, tak, czyli nie jest to telewizja, nie jest to radio uzależnione gdzieś tam od jakichś mocodawców, od jakichś redakcji. Po prostu mogę mówić to, co mi się podoba. Oczywiście w granicach, żeby nie było od razu w granicach przyzwoitości, to znaczy nie będę nikogo tutaj obrażał bez sensu, nie będę nikogo tutaj wyzywał, również bez sensu nie mam zamiaru to nikogo krzywdzić bezcelowo nie jeżeli tego szukasz to na pewno tutaj tego nie znajdziesz cenzury znaczy to, że po prostu mówię to co widzę to czego doświadczam to jak ja postrzegam powiedzmy pewne sprawy w sposób taki jaki chcę to powiedzieć bezpośrednio bez jakichś ścięć, bez, bez jakiejś autoryzacji i tego typu rzeczy historii po prostu sam decyduje co tutaj w tym materiale będzie i sam decyduje co zostanie opublikowane i pokazane i to mi się bardzo podoba i to jest piękno internetu może teraz mówię jakieś takie oczywiste sprawy i trochę są to banialuki no ale chciałbym wytłumaczyć dlaczego akurat właśnie bez cenzury taka nazwa, gdyż część z osób pewnie widząc gdzieś w linku nazwę podcast bez cenzury to zaraz sobie pomyśli nie wiadomo co, że tutaj będę właśnie wyzywał Yy, przeklinał, nie wiem yy, obrażał yy, wszystkich, albo może obrażał polityków yy, nie, nie będę tego robił jeżeli przeklinał będę może mi się to zdarzy, nie wiem aczkolwiek zasady wolałbym nie chociaż z drugiej strony też nie jestem taki święty, żebym w ogóle nie przeklinał więc jeżeli zdarzy mi się przeklinać, to tylko dlatego, że coś mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno zdenerwowało i bardzo mocno wyprowadziło z uwagi i po prostu moje zburzenie sięgnęło takiego zenitu, że przestałem już panować nad sobą i przekląłem. A że jest to właśnie bez cenzury, czyli nie ma cięć, nie ma jakiegoś takiego dziwnego tutaj. O Jezu, bo nie możemy puścić przekleństwa, bo nie wiadomo co, yy, więc, więc być może się przekleństwo zdarzy. Aczkolwiek moim celem jest spokojne, niczym z kamienną twarzą i precyzyjne, niczym laserowe. Wycinanie tego pancerza zakłamania i tej chorobowej tkanki i to dociekanie do prawdy. Czasem trudnej, czasem bolesnej, a być może w większości przypadków trudnej i bolesnej. Bo przecież inaczej ludzie by nie chcieli się sami oszukiwać i nie żyliby w zakłamaniu, gdyby prawda była przyjemna cały czas. Więc pokazywanie tej prawdy, ale po co? Po to, żeby... Nie być bezwolnym, nie być ubezwłasnowolnionym. Tak? Tylko prawda może spowodować, że człowiek jest wolny. Całkowicie. Gdyż życie w takim pancerzu zakłamania, prawda, który ma na celu niedopuszczanie tej bolesnej prawdy, żeby nie myśleć, żeby nie starać się coś z tym zrobić, żeby nie musieć jakichś podejmować działań, takie okłamywanie się no, powoduje. To, że mamy pożywkę dla różnych dziwnych ideologii, dla propagandy i tak naprawdę człowiek staje się unieruchomiony i bezwolny. I teraz ktoś by mógł zapytać, gościu po co ty to robisz, właściwie po co zacząłeś nagrywać, masz jakiś cel w tym wszystkim w ogóle? No tak, ja jeżeli coś robię, taki już jestem, że jeżeli coś robię to lubię żeby to miało sens i żeby z czegoś to wynikało. Więc te podcasty postanowiłem nagrywać po to, by zmieniać świat. No wiem, teraz wielu z Was, którzy do tego miejsca tutaj doszli i słuchają, no być może zaczęło się śmiać. No tak, ale po pierwsze, nie jestem żadnym oszołomem. Po drugie, no nie jestem jakiś super naiwny. I zdaję sobie z tego sprawę, że być może to, co nagrywam, to w ogóle nie będzie słuchane. Być może nikt do tego nie będzie docierał. A jeżeli już będzie docierał, to być może w ogóle nie będzie go to przyjmowało i nikt nie będzie brał tego do siebie. Ale jestem zdania, że każda kropla drąży skałę. Być może nie od razu, a za sto lat może zrobić się z tego wielka, wielki otwór albo jakaś jaskinia za tysiąc lat na przykład. I myślę sobie, że jeżeli takich kropli będzie więcej, no to ten świat jednak uda się na lepszy zmienić, bo ten świat może być lepszy, może być inny. Z czego ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, albo no, nie chcą sobie z tej sprawy zdawać, bo wolą tkwić w takim, prawda, trochę może szambie, ale jednak ciepłym i takim już znajomym i takim, prawda, wiadomym, gdzie, gdzie nic już nie jest ich w stanie zaskoczyć, i tam gdzieś sobie tak fajnie wtedy dryfować. Może czasami trochę cuchnie, no ale to już nieduża sprawa. Lepiej jest jak jest, bo to znamy, bo wiemy jak jest, a ten świat może być lepszy, może być inny i to zależy tylko od ludzi i od tego, czy ulegają propagandzie, czy, czy, czy nie, czy są w stanie myśleć logicznie, czy nie. I właśnie taki jest mój cel, żeby, żeby jednak ten świat zmieniać. A o czym będę mówił w odcinkach tego podcastu, jakie tematy będę poruszał, tematy różne. Będę po prostu skupiał się na pokazywaniu i obnażaniu absurdów życia, powiedzmy, codziennego, których doświadczam. Będę pokazywał i wynajdywał i tropił również głupie prawo, głupie przepisy, których tyle jest w naszym polskim tutaj życiu. Z którymi też mam czasami do czynienia. Po prostu jestem jakby e, czasami, można powiedzieć, ofiarą tych głupich, idiotycznych przepis, przepisów prawnych, tworzonych gdzieś tam z jakichś dziwnych powodów. E, czasami też będę po prostu nagrywał takie odcinki, gdzie będę wyrażał jakiś swój punkt widzenia w jakiejś określonej sprawie, nie wiem. Gdzieś tam znaleziony w internecie czy, czy, czy w telewizji. Chociaż telewizji to już praktycznie w ogóle nie oglądam, a już oglądam to tylko National Geographic i Discovery Science, bo naprawdę tej szczególnie polskiej telewizji, czy to jest po prostu publiczna, czy prywatna, to już się nie da oglądać, bo tam jest sama propaganda albo jakieś gówno za przeproszeniem. Te seriale te jakieś dziwne programy i reklamy. To po prostu nie da się tego oglądać. To jest taka sieka, tak? Mózg może że tak powiem wypłukać, sprać, że naprawdę zamknąłem już telewizor, odstawiłem nie ma, jeżeli już to raz, tam jak na jakiś czas jeżeli mam chwilkę to Discovery Science i National Geographic nie da się więcej wolę wolę ten czas spędzić w internecie i naprawdę dowiedzieć się czasami czegoś ciekawego poznać ciekawych ludzi, jakieś ciekawe punkty widzenia, znaleźć ciekawy film, również który można obejrzeć nawet na YouTubie, bo nie na YouTubie, tylko na YouTube bo tak się akurat w Polsce, że tak powiem, przyjęło, że YouTube to takie tylko te głupie, śmieszne filmiki, prawda? A to nie tylko jest to. Tam również można znaleźć wartościowe materiały. I nie tylko jest YouTube, bo są też inne serwisy, więc zdecydowanie wolę internet. Parę spraw organizacyjnych. Podcast możecie znaleźć pod adresem, póki co, brak cenzury, czyli brak cenzury pisane razem, a właściwie powinienem powiedzieć co bo jeżeli mówię już wszystko z takim polskim akcentem no to com też powinienem powiedzieć a nie kom czasami może się zdarza, że ktoś może wpisać źle jeszcze ten adres no lepiej żeby nie a poza tym mam na imię Tomek i póki co jednoosobowo będę prowadził nagrywał i publikował te podcasty dla Was Tak, decyzję o tym żeby coś takiego robić no to podjąłem jakiś czas temu to był gdzieś powiedzmy końcówka roku 2009 a przez jakiś czas dojrzałem do, do, do, do, do robienia podcastów. Spodbało mi się to jakiś czas temu już e, e, szalenie. Kiedy za, zaczął się już właściwie taki ten boom na podcasty, szczególnie e, powiedzmy za oceanem czy, czy, czy za granicą w Ameryce czy, czy w innych krajach. Gdzie tam naprawdę do tej pory nagrywa się sporo i publikuje się sporo takich podcastów i sporo jest też wartościowych materiałów. W Polsce jakby to jest taka, jest jeszcze cały czas nisza. Mało osób nagrywa, mało jest tych podcastów w ogóle. Mało osób także je słucha tak naprawdę. Czasami to gdzieś tam można mieć wrażenie, że tylko chyba ci podcasterzy się słuchają nawzajem. Chociaż może się mylę i może mam takie złudne wrażenie, ale jednak to nie jest to zbyt jeszcze popularne w Polsce tak samo jak w ideologii tak zwane, czyli powiedzmy nagrywanie jakichś przekazów wideo tak jak w podcastingu, tylko że z obrazem, ale jednak mam nadzieję, że to się zmieni, myślę, że gdzieś tam sprawa idzie ku lepszemu, chociaż trochę powoli, powoli, powoli i także robię to po to, że wiadomo, że jeżeli będzie tych materiałów więcej, to jest większa szansa na to, że tych materiałów dobrych będzie też więcej, wśród tych wszystkich ogółem, więc być może wtedy osób słuchających będzie yy, również więcej i int interesujących się tym Mam taką yy, wielką nadzieję. A więc yy, cieszę się bardzo, że udało mi się zacząć i zapraszam do słuchania nowego podcastu. Ciao!